Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Dary, cześć wszystkim. Spotykamy się ponownie, aby podyskutować sobie o superbohaterstycznie od Marvela. Tym razem nie wracamy do Avengers. Tym razem sięgnęliśmy po drugi Kwała tom Bogu. Venoma. Serii, którą obecnie piszą Ramvi, który, co ciekawe, będzie wkrótce w Polsce, także będzie można sobie złapać pewnie też jak się będzie miało szczęście jego autograf chociażby w drugim tomie Venoma oraz Al Ewing a za rysunki odpowiadają w tym tomie Brian Hitch Kafu, Rogę Antonio i Pere Perez czyli mamy tutaj aż czterech rysowników, przy czym w sumie zasadniczą część rysuje Brian Hitch i Kafu i ten drugi tom składa się z zeszytów od 11 do 21, czyli dwóch tak naprawdę arków i dorzucony jest tutaj Free Comic Book z 2022 roku Spider-Man Venom. Przy czym no, o tym sobie też porozmawiamy, bo my mieliśmy nawet problem znaleźć, gdzie ten komiks się tutaj znaj znajduje, bo on w sumie oznaczony nie jest i to, czy on tutaj w ogóle ma sens i, i jak to wygląda, to też jeszcze sobie jakieś tam w dwóch zdaniach pewnie. Powiemy. No ale myślę, że od razu możemy przejść do rzeczy, no bo o scenarzystach nic nie będziemy mówić, no bo to jest kontynuacja tak naprawdę tej serii. No i ten pierwszy tom dla przypomnienia kończył się tym, że Bedlam, czyli ten czerwony, gniewny symbiont zabija swojego syna a przynajmniej tak mu się wydaje i ujawnia się jednocześnie, że jest właśnie no, czyli mamy tutaj taki bardzo mocny cliffhanger. No i Misty, przejmij pałeczkę, co dostajemy w tym tomie jako kontynuację tych wszystkich wątków zapoczątkowanych wcześniej. Jako kontynuację tych wszystkich wątków zapoczątkowanych wcześniej, dostajemy kontynuację tych wszystkich wątków zapoczątkowanych wcześniej, czyli ponownie Ewing leci Immortal Hulkiem, tylko ze zmienionymi niektórymi rzeczami i z dodanym y, doktorowo Hu y, zakręceniem czasoprzestrzennym, mhm. w którym nasz Eddie Brock, niczym doktor z serialu Doktor y, ma kilka różnych inkarnacji rozsianych po czasie i przestrzeni i jego finałowa inkarnacja okazuje się bardzo, bardzo zła. Też jak w Doktorze Hu. Generalnie rzecz biorąc zauważyłem, ile tu jest właśnie analogii w tym wątku do wątku Doktora Hu, że mamy różne inkarnacje tej samej postaci. Mhm. I też w Doktorze Hu ta finałowa inkarnacja jest y, złoczyńcą. Ale poza tym poza tym to, to jest y, Hulk jeszcze raz. że będą. Venom... Mogę być z tobą szczery? Pra mhm. Praktycznie nic nie zapamiętałem z tego komiksu, bo tam... Y, jest dużo pozorowania istotnych rzeczy, ale koniec końców niewiele interesujących rzeczy się tam dzieje. Eddie jest rzucany poprzez, po tej linii czasowej, konfrontuje się z kolejnymi inkarnacjami Venoma, Bedlam jest zaledwie jedną z nich. Dostajemy rozbudowę roli króla w czerni, tej mitologicznej roli króla w czerni, która próbuje... Trochę kontynuować to, co y, robił Donnie Cates w poprzednim ranie, i mamy ten równoległy wątek z y, tym dzieciakiem, jak mu tam było, mm -hmm. i tyle. Po drodze jest jeszcze Mroczna crossover sieć. z X-Menami. Nie, nie. Znaczy, wiesz co, to, to jest... To, to, to, znaczy, ja rozumiem pewne zagubienie, które można mieć nawet i kilka dni tak, po lekturze. ja nie jestem kompletnie pogubiony w tym komiksie, bo on ma tyle różnych linii czasowych, tyle różnych przeskoków czasowych, tyle i w dodatku mamy te dwa przeplatające się wątki ojca i syna. I do tego jest wrzucony jeszcze głębokie lore z, ze światami równoległymi i... Ja siedzę w tym głęboko i to od lat, ale nawet ja byłem tutaj pogubiony zupełnie. No i ja totalnie jestem w stanie zrozumieć, że można się w tym komiksie pogubić, dlatego że to jest taki album, jak w tych wszystkich seriach raz na jakiś czas dostajemy. Czyli w przeciwieństwie do tego pierwszego tomu, który był dosyć skupiony na pokręconej historii, ale jednak jakoś tam konsekwentnie i uh -huh. liniowo prowadzonej, tak ten tom mam wrażenie, że cierpi na totalną atomizację i marwelizację. no bo z jednej <laughs> strony mamy kontynuację wątku Bedlama. Marwelizowali komiks Marvela. Te tak, samochód. dokładnie. No bo wiesz, mamy te, tego, ten wątek Bedlama, bo w sumie Meridiusa to praktycznie rzecz biorąc tutaj nie ma. No Właśnie, i... Meridius się przecież jeszcze kręci. Jeju. Tak, no i, i, i Bedlam w zasadzie tutaj wyrasta na tego głównego zwola. To jest jeden wątek. Drugi wątek, no to mamy Ediego Broka, który. No, dorasta niejako, czy próbuje zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, i próbuje się odrodzić jako ten król w Czerni Król wszystkich symbiontów. Yhy. Po trzecie, mamy. Próbuję zrozumieć swoją naturę jako właśnie ten król w Czerni, jako ten symbiont, który jednocześnie jest świadomością, jest tym Edim Brokiem. jednocześnie jest tą ponadczasową istotą z przyszłości. I Jerry, czy według ciebie to działa, bo Wiem, że ty chciałaś się że trochę porozwodzić się o fabule, ale ja bym cię chciał jednak troszkę odciągnąć i od razu przeskoczyć do tej sekcji naszej komentarzowej, bo dla mnie Venom zawsze był postacią nie tyle kosmiczną, co uliczną. To był Dla mnie paradoksalnie on był tym ulicznym bohaterem Marvela, bo wiadomo, on narodził się z mitologii Spidermana, i w niej był początkowo bardzo silnie osadzony, nadal jest bardzo silnie osadzony, ale już, jest tro, już wybudował sobie trochę swoją własną. I nawet po naszych doświadczeniach z Donego Kejca wydaje mi się, że można postawić taką roboczą tezę, że im bliżej ulicy jest Eddie Brock, właśnie im bliżej tego tego naturalizmu, yy, yy, tej bardzo przyziemnej wersji, wersji swojego, swojej mitologii jest Eddie Brock, jest Venom, tym on jest ciekawszy, bo nie wiem, pamiętasz, że bardzo chwaliliśmy pierwszy tom Venoma Katesa, który był bardzo właśnie ten ugruntowany właśnie w tej jego rodzinnej dramie, w tych jego łatwych do sympatyzowania dylematach, że nagle okazuje się, że ma syna, i musi się z tym jakoś poukładać, musi wejść w tę rolę rodzica, jednocześnie jestem ściganym przez prawo wywołańcem, jednocześnie ma ten, tę swoją metaforę zaburzenia psychicznego, czyli venoma. I to się wszystko fajnie składało na, ta, na interesującą historię, w której mieliśmy ulicznego bohatera, mieliśmy bohatera rodem z urban fantasy, czy też z urban science fiction, i on był fajnie kontrapunktowany przez tego Lovecraftowskiego potwora z z kosmosu, czyli tego Venoma. I to działało fajnie, kiedy, kiedy mieliśmy ten właśnie ludzki, humanistyczny fundament, a potem Cates odjechał w kolejnych tomach z czymś zupełnie innym, właśnie z tą epicką historią o Królów Czerni i według mnie wtedy Venom zaczął mocno tracić. I wydaje mi się, że tutaj mamy paralele, przepraszam, że tak się rozwinąłem na wstępie, mm -hmm. Ale wydaje mi się, że tutaj w tym ranie mamy paral podobną paralelę, że początkowo y, pierwszy tom tego ranu on był stosunkowo, nie jakoś specjalnie mocno, ale był stosunkowo bardziej ugruntowany właśnie w, tym, y, w tej humanistycznej, ludzkiej, emocjonalnej dramie i to było spoko, bo było właśnie kontrastowane y, y, przez ten wątek kosmiczny. A teraz, podobnie jak u Kate'a, to się zaczyna rozlatywać i zaczyna puszczać w szwach, ale odnoszę wrażenie, że puszcza w szwach szybciej i mocniej i bardziej rozczarowująco. Yy, znaczy, wiesz to, zapytałeś, czy to działa. Ja mam <śmiech> yy, pewne problemy z tym, jak to jest wszystko pisane. Yy, nie będę ukrywał i na razie skupię się właśnie na tym wątku Ediego Broka. Mówię, że mam pewne problemy, dlatego że yy, moim zdaniem tu są yy, ponownie. Fajne pomysły, bo na przykład mhm. to y, dojrzewanie y, Ediego Broka, jak wszyscy wiemy, właśnie połamanego człowieka, do roli w zasadzie y, wszechwładnego bóstwa. Jest na swój sposób interesujące, bo tutaj jest w drugiej części tego tomu, nawet chyba ze dwa zeszyty, gdzie tak naprawdę mamy trochę emanację, czy jakąś wizualizację Ediego Broka i jego jakąś taką rozmowę z jakimś taką pustką w zasadzie symbiontową, z której no musi się narodzić, te, nie, czy musi umrzeć Eddie Brock, można powiedzieć, żeby się narodził król w czerni rozumiany właśnie jako taka no w zasadzie boska istota, którą jest. No i to jest w sumie dosyć interesujące, no bo mamy przejście z tego bohatera ulicznego, o, o którym ty mówisz, na jednostkę taką, wiesz, superbohaterską, ale w tym rozumieniu niemalże mistycznym. I to, jak Eddie Brock do tego podchodzi yy, i to, że jakoś do tego musi dorosnąć, yy, to wydaje mi się, że jest yy, dosyć interesujący koncept, który nie do końca dobrze, yy, mam wrażenie, działa, dlatego że yy, no, i ja mam problem z yy, tym dorzuceniem tego yy, czasowego Mambo mhm. Mam wrażenie, że to jest trochę niepotrzebne w tym komiksie. Bo to jest y bardzo niepotrzebne, według mnie. W tym, właśnie chciałem Cię o to zaraz zapytać, bo mhm. to, ja, ja się zorientowałem w tym tomie, że mieliśmy przecież cały wątek tego ogrodu na skraju czasu, w którym są niby uwięzione te wszystkie symbionty, jak już zrozumieliśmy na koniec tomu, czy zostało nam to w sumie wprost pokazane, no to są różne inkarnacje Ediego Broka i to, że w sumie to jest trochę niepotrzebne i to jest taki ilustra widać na przykładzie tego tomu, gdzie w zasadzie Meridiusa i tych innych wersji Ediego praktycznie rzecz biorąc nie ma, czy bardzo szybko są zmarginalizowane i w zasadzie to jest potyczka sprowadzona do walki na linii Bedlam z Eddie Brock. Oczywiście Meridius jest tam gdzieś w tle jako ten wielki machinator i ten główny zł. Wall, ale no cały ten tom to jest w zasadzie ta potyczka jeden na jeden. No i e, mówię i tu, tu naprawdę ja widziałem, że nawet gdyby tylko ograniczyć się że tak powiem do tego jednego wątku, nie, że mamy Ediego z przyszłości, Ediego z przeszłości i, i że oni się nawalają przez czas i przestrzeń. Mam wrażenie, że to by wypadało lepiej, bo tu mówię nawet wizualnie tu są całkiem fajne pomysły. Jak właśnie mamy w tej pustce ciekawe rozrysowanie kadrów, jak mamy w, gdzieś tam pod koniec tę potyczkę na pięści dwóch wersji Ediego Broka, która też się rozgrywa w zasadzie w tym takim limbo Sympiątów no mówię, tu, tu są naprawdę fajne patenty, ale mam wrażenie, mówię, że ginie gdzieś ta emocjonalność, nie? Przez to, że to się robi y, tak abstrakcyjne, tak y, uh -huh. y, trochę y, przebajerzone, że w zasadzie te stawki stają się y, nieistotne, bo niby gdzieś tam w tle jest ta chęć powrotu Ediego broka do syna y, i do tej relacji ojciec-syn, no ale na tym poziomie kosmicznym to się dzieje tak dużo i, i mówię, to, to jest tak absurdalnie wywalone poza skalę, że mi trudno trochę z, nie wiem, empatyzować z Edim Brokiem ojcem w tym momencie, skoro on jest w zasadzie no y, kosmicznym, półboskim bytem w tym momencie, nie? Wiesz co, to, to, to mogłoby zadziałać, ale za, trochę zabrakło według mnie dyscypliny, bo y, i Wing, i Win nie wiem jak oni się konkretnie podzielili pracą, wiem, że Win pracuje, na, pracował nad... Wątkiem syna Ediego, a Ewing nad komiksami o Edim, więc to prawdopodobnie Ewinga należy o, o to wszystko obwiniać, ale według mnie jest tam właśnie za dużo mitologii, bo ta mitologia odwraca, wiesz, mitologia, czyli to całe cały kontinuum, cały fan service, mhm. te wszystkie zabawy czasem i przestrzenią tego jest dużo. I gdyby on się ograniczył do powiedzmy jednego albo dwóch tych motywów i się w ich ramach trzymał, to ten komiks byłby czytelniejszy i byłby lepszym tłem właśnie dla tej dramy ojca z synem. Bo ta, ta drama ona jest potencjalnie naprawdę interesująca. Mhm. nie Bo mamy tego. Bo to jest sprowadzając to do tej najprostszej, najbardziej empatycznej postaci, to mamy tego ojca, który ma mnóstwo obowiązków na głowie i y, musi jednocześnie pamiętać o tym, żeby zachować relacje z synem, żeby, go, y, żeby on nie był porzucony. I to jest oczywiście rozdmuchane do superbohatersko-kosmicznej skali, ale dzięki temu to by paradoksalnie mogło fajnie zadziałać. Właśnie poprzez, ten, poprzez tę skalę, że Ed jest tym tracącym y, że jest tym królem w czerni, który musi mieć ten pełny obraz sytuacji, ale przez ten pełny obraz sytuacji brakuje mu właśnie przywiązania do szczegółów, a jego syn jest szczegółem. I to byłoby y, interesujące właśnie, gdyby to było dobrze poprowadzone. Ale y, wydaje mi się, że Ewing z jednej strony y, próbuje jednocześnie kontynuować to, co robił Cates, y, z drugiej strony próbuje robić Immortal Halka, czy jeszcze raz, i ten, yy, dla mnie ten komiks, on strasznie cierpi na kryzys tożsamości. Yy, nie wydaje, on nie ma swojej właśnie pomysłu na samego siebie. Znaczy, ma, ma może aż zbyt wiele pomysłów, ale większość z nich jest pożyczona i nie jest zrobiona tak dobrze, jak, z, jak w materiałach, z których jest pożyczona. I to mnie strasznie boli. Boli mnie to tym bardziej, że kiedy ten komiks jest dobry, to on jest naprawdę całkiem niezły. Mhm. I czyta się go z zainteresowaniem. Niestety. E, nie umiałbym powiedzieć, czy te, to, ta cała mitologia sprawia, że on jest słaby, czy, on, czy ta cała mitologia sprawia, że on jest słabszy, ale mimo wszystko wciąż dobry. Bo po zakończeniu lektury tego tomu to miałem kompletne kompletny mętlik. I do końca nie, nie, nie byłem pewien, jak mam się czuć z tym, co tam się zdarzyło. Ale wiesz to, bo wydaje mi się, że tutaj to przejdę do tego, od czego trochę zacząłem. Na, na tym komiksie ciąży też to, co ja nazwałem tą taką marwelizacją, czyli mhm. on staje się bardzo mocno wpisany w szersze konteksty. I ja to widziałem już wielokrotnie, że są autorzy, którzy sobie z tym w miarę radzą bo tutaj odwołam się do twojego ulubionego scenarzysty Jasona Arona, który na przykład w to, że potrafił całkiem nieźle w te eventy gdzieś tam wpisać w większą historię, czego już nie potrafił zrobić w Avengers. No a tutaj ten komiks nie dość, że ma, jest wpisany w większy event, bo w zasadzie pewnie ze cztery czy pięć zeszytów kręcą się wokół mrocznej sieci czyli wydarzenia takiego pajęczego, które gdzieś tam rozgrywało, się na kartach między innymi i Amazing Spider-Mana ale także innych serii pobocznych i oczywiście też miało swoją serię główną no i to jest wydarzenie z gatunku też mam wrażenie dosyć mocno absurdalnych, no bo Spider-Man to mi się zawsze kojarzył raczej wiesz, też z takim bohaterem mimo wszystko przyziemnym, no a tutaj nagle mamy wątek z jakąś królową goblinów Limbo z Benem Riley, który tutaj staje się jakimś czaszmem czy jak on się tam nazywa i na to wszystko dochodzi do jakiejś inwazji magicznych istot na, na Nowy Jork i jakieś inne tego rodzaju um, historie. Mi się podobał ten numer z goblinem. Nie wiem, nie wiem. On był przyjemny. Głównie dlatego, bo skupiał się na jednej pobocznej postaci i ją fajnie eksplorował i ją potem zostawił. i nie, Na mnie to zrobiło dobre wrażenie i było dla mnie takim highlightem tego tomu. Ale wiesz, bo tutaj to właśnie ta, ta mroczna sieć, ty jedno, ale tutaj mamy właśnie cały ten wątek tego Złotego gobina, i to jest w ogóle też interesujące, bo to były dla mnie chyba najciekawsze zeszyty, czyli ten wątek Aha. tego, że ten młody Broka idzie do to młodego ja osborna. na imię. Nie, nie chciałem się pomylić, bo nie pamiętam nigdy, czy on ma Damian, czy Damien, czy, czy jakoś tak, chyba, chyba, Ty chyba Omena niedawno oglądałeś. No, czytałem niedawno o nim, to dlatego <laughs> pewnie mi się z, z tym skojarzyło, ale to, to nieważne, zaraz sobie go tłumaczę. Odnajdę, ale wiesz, ale to, to spotkanie połamanego młodego Broka i połamanego młodego Osborna, którzy mają jakąś przeszłość o której my też tutaj w zasadzie nic się nie dowiadujemy, no bo młody Osborn występuje w tej takiej też jakiejś symbiontowej wersji, która skądś pewnie została wzięta, nie mam pojęcia skąd. I na to wszystko mamy Zielonego Goblina, który jest teraz Złotym Goblinem i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ja bardzo dużo du dobrego słyszałem o serii tej Złoty Goblin, właśnie ja trzymam, w którym... Z daleko od od od komiksów spider -Mana. tam się dzieje takie rzeczy, że ja tylko od czasu do czasu patrzę na media społecznościowe fanów Spidermana i tylko łapię się za głowę i mówię sobie, nie, ja tego nie będę czytał, więc no. nie wiem, nie ale, ale, ale słyszałem właśnie dużo dobrego o tej wersji Normana Osborna, który gdzieś tam próbuje przepracować znaczy on, swoje on, błędy. Tutaj zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie w tym komiksie. Właśnie i to, i to jest, to, jest to, to, co chciałem powiedzieć, że wiesz, to jest bardzo ciekawy wątek i fajnie poprowadzony i bardzo podobało mi się to, co tutaj zrobiono z Normanem Osbornem i, i jak on jest tutaj w to wszystko wpisany, tylko cały problem polega na tym, że wiesz, to znów, to są ciekawe pomysły. Znaczy, Ja, ja wyróżniłem ten numer z, właśnie z Normanem Osbornem, Zakładam, że to o nim mówisz. To właśnie z tym, obie, z tym niekomfortowym obiadem, który cała trójka tak, tak, jadła tak. wspólnie. Właśnie zauważ, takie bardzo ludzkie sceny, one tutaj świetnie, świetnie siadają i świetnie wypadają. Mhm. I, i wiesz, i dla mnie to, to jest trochę tak, że ja bym chciał więcej tego rodzaju pisania, no bo to był naprawdę y, bardzo fajny wątek, znów rozegrany y, tak bardzo ludzko z ludzkimi problemami, z ludzkimi dylematami, z którymi mhm. ja jestem się w stanie utożsamiać, a z drugiej strony, no, mamy tę kosmiczną mózgę międzywymiarową, gdzie tam bedlam się naparza z y, jakimiś tam goblinami, a do tego jeszcze są jakieś goblinami maszyny i cuda na kiju i, i to powoduje, że ten, ten tom jest taki strasznie nierówny, że mówię, tu naprawdę są mhm. fajne pomysły, fajne motywy, interesujące koncepty, a z drugiej strony on się ugina aż pod właśnie mnogością tych konceptów no i to tak jak, jak to bywa często, nie? jak tych pomysłów jest mhm. dużo, no to jeden trafia, trzy inne nie trafiają, a do tego ja naprawdę... Stwierdzam, że to zaczyna strasznie mocno ciążyć niektórym tym marvelowskim seriom. To, czyli zakorzenienie w większym lore, nie? No bo tutaj jak zobaczyłem powrót do wątku kodeksu, czyli jakby uosobienia, czy, czy tego, że właśnie młody Brock jest tym kodeksem, tym, te, tym taką postacią ostateczną, który to też Kates wprowadził, no to już też się za głowę złapałem, no bo odnoszę wrażenie, że na tym etapie to już jak ktoś nie ma dobrze w głowie te, tego segmentu Katesa, no to tutaj to już naprawdę mhm. będzie momentami przecierał oczy ze zdumienia, o co tu w zasadzie chodzi. Nie? Dokładnie. I ni ni niestety obecnie Marvel jest w takiej atrofii y kompletnie kreatywnej, że y ja to czarno widzę. Zastan zastan Zastanawiam się, co się tam dzieje, bo przecież Marvel jeszcze kilka lat temu... A, dobra, zostawmy to, bo to jest temat na zupełnie inny podcast skupiając się na tym tomie. Jak Ci się podobały ilustracje? Bo... Hmm? Wiesz to ilustracje dla mnie są spoko. No wiesz, tu znowu mamy sporo Hitcha, a mm -hmm. no to jest jednak solidna marka, no, to ale jest, ci kurczę. pozostali rysownicy mam wrażenie, że się sprawdzali. Zresztą no, nawet wizualnie, nie wiem czy nie masz wrażenia, że tutaj też są takie zeszyty, które są naprawdę pomysłowo rysowane. Nie? Właśnie przy tym obiedzie też mamy przez całą stronę z mniejszymi z kolei, z taką y, intensywniejszą siatką, bardzo fajne, mhm. fajnie to wypada, nie? Tak, to, znaczy to, o Marvelu można mówić spok sporo, ale jeśli chodzi o warstwę wizualną, to oni na, niemal zawsze trzymają naprawdę solidną średnią i według mnie Venom jest właśnie przedstawicielem tej solidnej średniej, że tutaj rzeczy może nie są y, wybitnie zaprojektowane ani jakoś specjalnie artystowsko zrobione, ale to jest taki solidny pop, i to yy, i tutaj nie będę się niczego czepiał. To jest w końcu solidny, popowy komiks, znaczy solidny. No to jest popowy komiks i pod tym względem jest naprawdę naprawdę okej. Okay. No a ja w ogóle miałem Damiena w głowie, a to jest Dylan. To też Dylan. musimy mhm. zapamiętać w końcu. Tak. Po tylu to, y, tomach z tym bohaterem to już by wypadało. Nie... Znaczy, wypadałoby, żeby Marvel dał mu jakąś osobowość, bo na razie to on jest tylko takim stereotypowym dzieciakiem, który szuka swojego miejsca na Ziemi i z ręką na sercu nie potrafiłbym wymienić trzech cech jego charakteru. No Może jedną. Mnie w sumie bardziej boli to, że oni jednak, widzę, chcą iść w cały ten wątek kodeksu, bo on mi się nie podoba mm -hmm. za bardzo. Ja to, im to, się, myślę... to się nigdy nie kończy dobrze, według mnie. Te tak, właśnie, i... Taki motyw, że masz dzieciaka, który ma te supermoce i trzeba, wszyscy go chcą dorować i on jest takim żywym maggafinem. A do tego jeszcze superpotężnym, no, bo w zasadzie mm -hmm. to on jest pisany jako w zasadzie taki symbiont niemalże ostateczny. Nie? I, i mówię, ja raczej nie byłem fanem tego pomysłu Kejca. a tutaj widzę, że idziemy w to na pełnej. Także znów zamiast stawek bardziej przyziemnych i rozwoju tej relacji no, ojciec-syn, to my zaraz będziemy tutaj już na poziomie kosmicznym. I... Yy... Tutaj też się schował ten zeszycik. Ty go znalazłeś. To powiedz, co tutaj mhm. robi ten Free Comic Book Day i gdzie on jest umiejscowiony ostatecznie. Dobra, generalnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda tak, w takim największym skrócie dla nie, nieuświadomionych, że istnieje taka tradycja w Ameryce, że raz w roku wydaje się komiks za darmo w celu promowania medium. I wiele wydawnic się w to bawi i wiele wydawnic traktuje to jako y, okazję do, i, do, i trochę do dotarcia do nowych czytelników, i trochę do stworzenia fajnych rzeczy kolekcjonerskich, i trochę do y, dania się wyszaleć niektórym scenarzystom. I generalnie rzecz y, czas, biorąc, w czasie, gdy, wychodził, y, gdy ukazywała się seria Venom, którą teraz czytamy w tym tomie, ten komiks, który w tym roku wydano właśnie darmowy komiks z, z Venomem. I ten darmowy komiks on był podzielony na dwie części. Jedna z nich nie była o Venomie, a druga z nich była o Venomie. I do tego tomu trafiła tylko ta druga część. I ona została wciśnięta między dwa zeszyty w środek arku, ale ona była ewidentnie napisana w taki sposób, że ona pasuje do tego arku. I jak ktoś nie ma pojęcia o, o całej tej rzeczy, to może nawet przegapić, że był, była, było to jakieś przejście do darmowego komiksu na kilka stron. Mhm. Mm e, no, on jest tak wkomponowany, że właśnie trudno. Nie, wieści, to, wieści, to, ja wyłapać, ja nawet nie? myślę o tym, że on został napisany specjalnie po to, żeby go. Y, bo na przykład któryś numer, czy ten czy 15 czy 16 y, miał trochę za dużo stron. I twórcy nie chcieli tych stron redagować, tylko po prostu wrzucili je jako taki teaser do, darmowego, do, zeszytu, no do tego darmowego zeszytu. I one teraz zostały tutaj wkomponowane w komiks w wydaniu zbiorczym taką mam teorię. No przy czym tutaj też jest to zrobione tak jak to czasem bywa w tym Free Comic Book Day, że to jest właśnie takie, taki teaser tego co dostaniemy w przyszłości, nie? czyli mamy właśnie fragmenty Diego w tym Limbo, <gry> mamy Dylana z Młodym Osbornem Mamy też to poprowadzenie pod walkę różnych wersji jakby symbiontów tych dobrych i Meridiusa i tej jego zgrai z ogrodu, także no to jest po prostu od taki teaserek i ja tak w kontekście, też przychodząc do oceny i, i, i z, z, z, z, tak jak z, podpytam cię o twoją ostateczną opinię, o twój werdykt, to ja jeszcze miałem takie wrażenie, że z tymi symbiontami to się chyba w ogóle stało coś dziwnego, bo naszło, naszła mnie refleksja ostatnio e, taka przy okazji tego, że usłyszałem, że znowu się przewala kolejny wielki event e, w około Venomowy, bo jest Królowa w Czerni w tej chwili. Gdzie Hela, wyobraź sobie, jest Królową w Czerni. O, pucze. Bo z jakichś tam powodów w ogóle wszyscy Asgardczycy zostali zapomnieni zapomniani i chyba sami zapomnieli, Znowu? że są bogami. No, a Hela stała się Królową w Czerni i to jest właśnie aktualny event. I później tak myślałem o tym, że właśnie jakoś... Nie wiem dlaczego, czy to się tak dobrze sprzedaje, ale mam wrażenie, że od kilku lat to non-stop właśnie tylko Venom, Carnage, inne inkarnacje tych symbiontów się przewalają przez te uniwersum Marvela. I, i... Zdradzić, ci, zdradzić Ci sekret? Powiedzcie yy, no. jak, dlaczego to jest? Ech, Marvel nie zarabia na komiksach Marvela. Marvel zarabia na gadżetach, Marvel zarabia na mm. filmach, Marvel zarabia na serialach, Marvel zarabia na merku, na yy, stoiskach w Disneylandzie i yy, po wykupieniu przez Disneya Marvel po prostu, oni są pod kreską, ale oni mają na to wywalone, bo im Disney powiedział róbcie sobie co chcecie, macie tu budżet na to i nieważne czy się sprzedaje, czy nie sprzedaje, po prostu róbcie sobie co, co chcecie. I to jest, znaczy, to nie, to nie jest potwierdzone, ale to jest dość solidnie uźródłowiona fanowska teoria tego, co się dzieje w Marvelu. Ponieważ mm -hmm. Marvel ma ostatnio takie wyskoki, on niedawno anulował naprawdę dobrze, naprawdę chwalony i bardzo popularny event autorstwa, znaczy nawet nie tyle event, co, co linie wydawnicze autorstwa Hickmana, którego ja osobiście nie lubię, ale który ma bardzo dużą bazę fanów i którzy bardzo sobie chwalą te komiksy i nikt nie rozumie, czemu one zostały anulowane. I tam w, Mar w Marvelu dzieje się coś bardzo niedobrego. Nikt nie wie, co się dzieje w Marvelu z zewnątrz i Marvel wykonuje dziwaczne ruchy. Hickmanowi anulował nie tylko tych X-Menów, ale anulował mu też ten jego restart Ultimate, który też był dość chwalony, choć nie wiem jak się sprzedawał. I dzieje się tam jakaś dziwna wewnętrzna polityka firmy, która sprawia, że nikt nie wie co się dzieje. I stąd ta teoria, że Marvel ma wywalone w sensie: Disney finansuje po prostu to jest taki ich projekt. Żeby był. I nikogo nie obchodzi, co się tam dzieje, więc, on, więc redaktorzy Marvela robią, co chcą. No więc to, to nie, wiem, czy nie wiem, to pewnie się dowiemy za parę lat, jak ktoś tam znowu mm -hmm. wyjdzie i, i puści farbę. No dla mnie, nie, to może ktoś z jest... naszych słuchaczy Dorwie Ramawi i go przyciśnie, bo Ram niedawno <laughs> opuścił Marvela i on teraz pisze dla DC. Więc y, może puści parę z na jakimś wschodnioeuropejskim konwencie, gdzie i tak y, to będą niskie stawki, jeśli puści farbę. Nie wiem, taka, taka myśl rzuca na weter. Nie no, bo to faktycznie jest zastanawiające, mhm. że no, jak o tym Hikmanie usłyszałem, to o tyle mnie to zaczęło zastanawiać, że wydawało mi się, że akurat jak się bierze scenarzystę o, o m, takim sposobie pisania, czyli wiesz, mhm. z długosiężnym że on długo planem, Pewien fundament. Tak, dokładnie, nie? że on raczej słynie z tego, że on potrzebuje czas, żeby się rozpędzić, ale mi się właśnie kojarzy Hickman zawsze jako taki architekt, nie? który ma, nie zaczyna pisać serii bez planu, tylko raczej właśnie trzeba się z nim długoterminowo zaangażować, więc to, no to też to były dziwne ruchy. No a poza tym, no mówię, no, też mnie zastanawiało, no, bo tych symbiontów naprawdę się zaroiło nie? I, i, i faktycznie Politycznie jest tak, że od paru ładnych lat, te stawki mam wrażenie coraz bardziej rosną, no zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi, no ten kolejny tom jest w drodze a jak póki co oceniasz całościowo ten drugi? No bo ten pierwszy pamiętam, że ci się podobał, pomimo jakichś tam uwag mhm. a jak ostatecznie znajdujesz, oceniasz drugi? Tu mam więcej uwag i o ile po poprzedniemu tomu, tomowi wydałem raczej chyba pozytywną opinię, to tutaj jestem bardzo mieszany i gdyby ktoś, gdyby ktoś mnie pytał czy warto inwestować w tę serię, to po pierwszym tomie powiedziałbym, że jest obiecująco i że chyba tak, a po drugim już jestem tak, tak siedzę okrakiem, bo yy, nie jestem pewien, czy to, to jest warte zachodu. Yy, to całe wikłanie się w to uniwersum, w te wszystkie yy, w głębokie lore, w te całe yy, zamieszania czasowe. Yy, nie jestem pewien, czy to się zwraca emocjonalnie, artystycznie, fabularnie. Ech, mam takie, nie wiem, taka Trójka z plusem. Zostań po lekcjach, porozmawiamy. No ja ci powiem, że tak, że ja jest, mam bardziej mieszane uczucia chyba niż miałem po pierwszym tomie. Bo ten pierwszy tom mhm. podobał mi się bardzo średnio, żeby nawet nie powiedzieć, że chłodno, raczej go oceniałem. A ten, mimo tego bałaganu, czytało mi się lepiej. I to jest pewien paradoks, że mam bardzo mieszane uczucia w tym sensie, że to, co mi się w nim nie podobało, no na przykład spory fragment związany właśnie z tą mroczną siecią, który był dla mnie cokolwiek bełkotliwy, no ale no to już taka specyfika właśnie czasem Aha. tych tajinów do jakichś większych eventów, no to mi się nie podobał mocno. Ale z kolei te elementy, które mi się podobały, to podobało mi się bardziej y, niż w pierwszym tomie. I y, właśnie mam ten problem, że no, jesteśmy po 20 zeszytach, a my nadal do końca nie wiemy, na jakich tonach będzie rozgrywana ta seria. To może być pewien plus, no bo może jeszcze nas tutaj panowie zaskoczą pozytywnie ostatecznym kierunkiem, ale no zgadzam się z tym, co mówisz, nie? że pierwszy tom można było traktować jako obiecujący, no jeżeli po 20 zeszytach trochę nadal nie widać jakiegoś mm, takiego nawet tonalnego, tematycznego uspójnienia tego wszystkiego, mhm. no to, to trochę... To trochę nie wiem, nie bo mówię, no ja naprawdę chyba oceniam wyżej ten drugi tom, pomimo właśnie licznych uwag, lepiej się na nim bawiłem, ale to może dlatego, że te momenty, które naprawdę mi się podobały, po prostu naprawdę były bardzo dobre, nie? ale czy całościowo ta seria wskoczy na takie właściwe tory bez tego kołysania i hipotania, no to, to przyjdzie nam się jeszcze pewnie z tym zmierzyć w kolejnych tomach, no bo to z tego co pamiętam, mhm. to też jest raczej dosyć długi, długa seria. No, także Misty, jeszcze jakieś ostatnie słowo? Dla mnie być albo nie być, dla tego komiksu mojej oceny, to podejrzewam, że będzie kolejny tom, bo jeśli Wingowi i Wi uda się to mniej więcej stabilnie coś z tego zrobić, sprawi, że to, to przez co przeszliśmy przez dwa ostatnie tomy, czyta czytając je okaże się warte zachodu, to dla mnie będzie ok, ok, to ja będę patrzył teraz z optymizmem w przyszłość. A jeśli nie, to nie wiem, chyba będę myślał o rezygnacji z, ze śledzenia tej serii. Więc y, zobaczymy, zobaczymy. Ja ci tylko jeden powód do niepokoju dam, bo mhm. y, tutaj jak spojrzałem sobie na okładkę trzeciego tomu, do Ewinga dołącza Grombeck, a Ramawi nie ma. A Grombeck, to nie wiem czy ty to pamiętasz. To jest ta od Tora. Tak, to jest, to ta, jest ta, od bardzo, ta, która bardzo przejęła Thora. O, o kurcze. Tak. Tak, to, jest, to jest właśnie ta, która przejęła pokrejt się tora. No i, i to tak słusznie pamiętasz, że tamten tor był naprawdę strasznie ciężki, no więc troszeczkę ja się czuję zaniepokojony tym, tym trzecim tomem, no ale zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co uprzedzać faktów, mhm. podejdziemy do niego i, i zobaczymy, zobaczymy. No, czy, czy zadziała. Dobra, Misty, mhm. dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja tobie również, to była prawdziwa przyjemność nieodmiennie. Dziękuję również tobie i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć, cześć!